Książka tygodnia. Bestseller numer jeden New York Timesa. Ponad 6 milionów sprzedanych egzemplarzy. Nikomu nieznany William Paul Young. I powieść, która robi światową furorę. Hata, Jaka jest? Na portalu internetowym książki 24 blogpl znalazłam recenzję, z którą jako czytelniczka zgadzam się w 100%. To bez wątpienia jedna z bardziej interesujących książek, na jakie miałam przyjemność natknąć się na przełomie ostatnich miesięcy. Spektrum emocji, które nieodzownie towarzyszyły podczas czytania tej powieści, niejednokrotnie przyprawiał mnie odreszcza. To opowieść o człowieku, o jego walce wewnętrznej w obliczu tragedii, a także o jego zawiłych relacjach z Bogiem. Zawczasu ripostuję, iż bynajmniej nie jest to żaden pseudofilozoficzny bełkot, a przepiękna opowieść o naszym jestestwie i o nas samych. Książkę zasadniczo czyta się na bezdechu. Powieść pozbawiona jest moralizatorskich pobudek, pełna za to wrażliwości i uroku. Momentami smutna i dramatyczna, momentami radosna i ciepła, niewątpliwie jest to nieprzeciętny dreszczowiec. Płakałam przy chacie. Czytam na portalu przystaniliteracka.pl wypowiedź internautki. Autor umiejętnie połączył życie cielesne z życiem duchowym. Życie ziemskie z tym poza naszym ciałem. A swojemu bohaterowi wyznaczył bardzo trudne zadanie. Żeby odrzucić wielki smutek. Mak musiał zaorać swoją duszę i zacząć o nią dbać. Mężczyzna musiał zaufać. Otworzyć się na rozmowę i ludzi. Przebaczyć, choć nie przestać być wściekłym i kochać. Przeciętny amerykański pastor William Young napisał tę książkę, by upamiętnić swoje nawrócenie. Powstała nieprzeciętna książka o Bogu i wieczności, o tragedii, chęci zemsty i wybaczeniu. Na okładce widnieje zdanie Będziecie chcieli, żeby wszyscy przeczytali tę książkę. Moim zdaniem zadowoli ona zarówno miłośnika kryminałów, jak i filozofa, niepoprawnego optymistę oraz osobę skłonną do depresji. Nauczycielkę i teologa, nastolatka i jego babcię. Przeczytaj chatę. Będziesz wiedzieć, co kupować na urodziny i święta. I to przez kilka dobrych miesięcy. Chatę można nabyć w księgarni Warto w Cieszynie i Krakowie oraz na www.warto.com.pl